Ten temat, który za chwilę będziemy przedstawiać, jest bardzo fundamentalny dla każdej rodziny, dla każdego domu, a także dla tych programów ewangelizacji, które opierają się na różnego rodzaju domowych grupach biblijnych, domowych grupach modlitwy. Mają one różne nazwy, komórki parafialne, domowe kręgi biblijne lub też domy modlitwy. Ale fundamentem jest rodzina, dom. Zwykły dom, w którym żyje człowiek. Dlatego też ten temat będzie bardzo bliski dla każdego, bo wszyscy tutaj mamy dom, miejsce, w którym żyjemy. W uroczystość zesłania Ducha Świętego wracamy najpierw do tego szczególnego domu, w którym odbyła się. Pierwsza Pięćdziesiątnica. Pierwsze zesłanie Ducha Świętego. Gdzie ono się odbyło? W jakim mieście? W jakim mieście było pierwsze zesłanie Ducha Świętego? No. W Nazarecie. W Nazarecie. W domu Maryi. W domu Matki Bożej było pierwsze zesłanie Ducha Świętego. To tam, w tym domu, w zwykłym domu rodzinnym przychodzi anioł do Maryi. Modlącej się, zanurzonej w modlitwę i mówi, nie bój się Maryjo, poczniesz i porodzisz syna. Bóg okazał Ci wielką łaskę. A ona zmieszana. Jak to się stanie? To niemożliwe. To jest niemożliwe. Tyle trudności. Odpowiada jej anioł. Duch Święty stąpi na Ciebie. I moc Najwyższego osłoni cię. Mocą Ducha Świętego się to dokonuje. Widzisz? Ten pierwszy dom. Dom rodzinny Maryi. Staje się miejscem zesłania Ducha Świętego. Ona, Najświętsza Dziewica Niepokalana, modląca się, pełna modlitwy. Miała kilkanaście lat, około czternaście, piętnaście. Zostaje napełniona Duchem Świętym. Pierwszy dom w Nazarecie. Gdy będziesz w Nazarecie, to zobaczysz to miejsce, ten dom, który jest, nad którym jest napis tu słowo ciałem się stało. Jaka to lekcja dla Ciebie. By także Twój dom był domem modlitwy. Domem modlitwy. By tam była modlitwa. A gdy będzie modlitwa, będzie zesłanie Ducha Świętego. Bo Duch Święty wylewa się na nas nie tylko w sakramentach, w Eucharystii, w innych sakramentach, ale także tam, gdzie Ty żyjesz, gdzie się modlisz, gdzie otwierasz serce na Ducha Świętego. I Idąc dalej po kartach Pisma Świętego otwierasz kolejną stronę i widzisz następny dom rodzinny, dom świętej Elżbiety w Ein Karim, tam gdzie Maryja idzie pod górę, pod górę, pod górę, wspina się, do odwiedzić świętą Elżbietę i w tym domu rodzinnym powstaje krąg biblijny Powstaje grupa modlitwy, bo oto Zachariasz, święta Elżbieta, Maryja spotykają się w atmosferze wiary i zaczynają rozmawiać o Bogu, o modlitwie, o Słowie Bożym, o tym, co Bóg czyni w moim życiu. Powstaje już wspólnota wiary, ludzi zjednoczonych Chrystusem. Rozmawiają o tym. Wtedy, co się dokonuje w czasie tej rozmowy, w czasie dzielenia wiarą, dokonuje się zesłanie ducha świętego. Dokonuje się pięćdziesiątnica. Czy też o tym w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, wersy czterdziesty pierwszy. Duch święty napełnił Elżbietę. Gdzie? Gdzie to się dokonuje? W domu, w domu rodzinnym, normalnym świętej Elżbiety i Zachariasza. Widzisz, Twój dom także ma być takim miejscem, w którym normalną rzeczą jest rozmawianie o Bogu. Normalną rzeczą jest modlitwa, dzielenie wiarą z Twoją przyjaciółką, przyjacielem mężem, żoną, dziećmi. To jest miejsce wspólnoty wiary. I gdy tak jest, jak w domu świętej Elżbiety, tam będzie zesłanie Ducha Świętego. Święta Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, wydaje okrzyk. Wtedy pod wpływem Ducha Świętego zaczyna Mówić, błogosławiona jesteś, Najświętsza Dziewico. Błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jesteś matką mojego Pana, mojego Boga. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. To czyni Duch Święty, napełniający Elżbietę. Prowadzi ją do uwielbienia, prowadzi ją do takiego prorokowania i do rozpoznania w Maryi, Matki Boga. I gdy Duch Święty będzie wstępować na Ciebie w Twoim domu, tam, gdzie żyjesz, właśnie w Twoim domu, On da Ci to światło i natchnienie, by rozpoznawać znaki czasu, znaki Bożego działania, także w innych osobach i w Twoim sercu przede wszystkim. A więc drugi dom, dom świętej Elżbiety, Wańka i możesz wspomnieć sercem także ten dom trzeci w kolejności u świętego Łukasza w grocie Betlejemskiej. Bo to był także dom. Gdy tam będziesz, to widzisz, jak to się idealnie zgadza z opisem świętej błogosławionej Katarzyny Emerich, te groty połączone ze sobą, jedna wyżej, druga niżej. To był ich dom. To było ich pierwsze mieszkanie. To był ich dom modlitwy. Dlatego też, jak przedstawia Mateusz 2,11, gdy mędrcy ze wschodu tam przybyli, weszli i upadli na twarz. I oddali pokłom dziecięciu. Oddali mu część W domu, w tym domu utworzonym w grocie, betlejemskiej. Także ta grota daje Ci przykład, że w centrum Twojego domu ma być Chrystus, przed którym klękasz. Chrystus, któremu oddajesz cześć, który jest blisko Ciebie, który jest obecny w Twoim domu. W domu, tam gdzie żyjesz. Bo pokusa diabła jest taka, Chrystus jest w tabernakulu, w kościele, ale gdy wychodzę, w domu już Go nie ma. W domu Go nie ma. To chce Ci mówić zły duch. Chrystus w kościele tak, w domu nie. W domu to ja panuję, to ja decyduję. W domu jestem ja, Chrystus w kościele. W domu jestem ja. Ja tam rządzę, ja decyduję, ja wszystko ustawiam. To jest moje panowanie. To jest pokusa złego ducha. A Chrystus chce cię nauczyć, że jest z tobą wszędzie. Że jest z tobą w twoim domu rodzinnym, tak jak był z Najświętszą Dziewicą w Nazarecie, ze Świętą Elżbietą Wajn-Karim, tak jak był obecny w tym domu w grocie betlejemskiej. On jest w Twoim domu. Chce się spotykać w Twoim domu. Chcę abyś odczuwał Jego obecność w domu, tam, gdzie żyjesz. I żeby to dla Ciebie było normalne. Normalne. Modlę się tam, gdzie żyję. Nie zaniedbuję Eucharystii, Tabernakulum, Adoracji, ale spotykam się z Chrystusem w moim domu i jest to dla mnie normalne, bo mój dom staje się domem modlitwy. i idziesz dalej dochodzisz do Ewangelii Marka 1,21 i już jesteś w kafarną i w kafarną co spotykasz? dom Piotra dom Piotra, dom Andrzeja dom rodzinny, zwykły, normalny dom w którym jest Chrystus bardzo często rozmawia z nimi modli się z nimi to tam uzdrawia teściową Piotra, to tam uzdrawia innych, to tam dokonuje cudów, znaków w domu, w normalnym domu. I chce im pokazać, że jest blisko nich, blisko normalnej rodziny, działając swoją mocą właśnie w domu. Widzisz? I co się dzieje? Ten dom Piotra rozrasta się coraz bardziej i bardziej i bardziej i przebudowują te ściany i coraz szerszy jest i coraz większy jest, bo coraz więcej ludzi do tego domu napływa i gdy będziesz kafarnał, to zobacz jak te ściany wciąż przebudowywali tak, aby poszerzyć ten dom, by pomieścił coraz więcej osób to jest fascynujące jak ten dom Piotra i Andrzeja wciąż miał przesuwane ściany bo tak gromadzili się wierni. Po co? By spotkać Jezusa, Dom rodzinny, który staje się domem modlitwy. Gdzie jest czytane Słowo Boże. Gdzie jest modlitwa. Gdzie jest wzywanie Ducha Świętego. Gdzie Chrystus odpowiada swoją mocą. I ten dom Piotra w daje piękny przykład a każdej rodziny katolickiej która ma być wspólnotą modlitwy wspólnotą wiary gdzie jest czytane Słowo Boże gdzie jest żywy, obecny Jezus i tak bardzo że stanie się to dla Ciebie normalne że w naszej rodzinie jest modlitwa w naszej rodzinie jest Słowo Boże czytane w moim domu jest Chrystus żywy, z którym ja się spotykam, którego odczuwam, który panuje nad moją rodziną. I w takim domu też jest Pięćdziesiątnica. Bóg zsyła na ten dom Ducha Świętego i potwierdza naukę z znakami, cudami. Także potem już nikt się nie dziwi w tej rodzinie, że modliliśmy się i ktoś został uzdrowiony. Modliliśmy się i inny został uwolniony. Modliliśmy się i zostały rozwiązane nasze problemy, kłopoty. Dlaczego? Bo Jezus jest w tym domu Panem. Bo ten dom wierzy w Jezusa żywego. Czego uczyć jeszcze kafarnaum? Jak blisko jest dom Piotra i Andrzeja od synagogi? Po naszemu byśmy powiedzieli od kościoła. I tam pięknie widzisz tą harmonię. Dom rodzinny i Kościół. Jak blisko mieli. I gdy czytasz Ewangelię, szczególnie Marka, to widzisz, że Jezus jest i tu, i tu. W domu i w synagodze. Poszedł do synagogi. Był w synagodze, poszedł do domu. Z domu poszedł do synagogi. Tu i tu. I to jest ta harmonia. To są te dwa skrzydła rozwoju Twojej wiary. Kościół i Eucharystia i Twój dom rodzinny. Dom rodzinny i Kościół, świątynia, dom Boży. To są te dwa miejsca, na których opiera się Twoje życie jak dwie nogi. Prawa i lewa. I tak idąc i spotykając Jezusa w Eucharystii, w Kościele i w swoim domu, tam gdzie żyjesz, będziesz mógł rozwijać się w wierze. Tak jak Piotr i Andrzej, oni to widzieli. Działanie Jezusa w synagodze i za chwilę w domu. I tego Cię uczy Chrystus, by nie zaniedbywać ani jednego, ani drugiego. By iść razem i doświadczać obecności Jezusa w Eucharystii, w Kościele, w Domu Bożym i w Twoim domu, tam gdzie żyjesz, tak jak Piotr i Andrzej w domu w Kafarma. I idziesz dalej przez Ewangelię i spotykasz kolejny dom. Łukasz 22:10 wieczernik. Dom matki, marka. Dom w sali na górze. Sala na górze. Dom modlitwy. Dom Eucharystii. Gdzie się gromadziła pierwsza wspólnota, gdzie Chrystus modlił się ojcze spraw, aby stanowili jedno to jest moje ciało, to jest moja krew dom modlitwy zwykły rodzinny dom i tam zmartwychwstały Chrystus do tego domu właśnie przychodzi dziś chociaż drzwi były zamknięte, zabawy przed Żydami, on wkracza do tego domu przekracza te drzwi by pokazać im swoje rany to są moje rany. To jest Jego odpowiedź na ich rany serca. Oni mieli serca poranione lękiem, rozczarowaniem, bólem, poczuciem opuszczenia, zawiedzeni, rozbici na proszek, w pył, prawie martwi. Wszystko runęło, a On przychodzi na wasze rany i ja wam niosę swoje rany, bo w tych ranach jest wasze życie i wkracza do tego wieczernika, by ich ożywić, by ich podnieść do nowego życia. I ten dom matki Marka, przedstawiony też w dziejach apostolskich 1,13 staje się domem w którym oni mają życie. W tym domu żyją, w tym domu mieszkają. Z tego domu wychodzą na ewangelizację i do tego domu wracają. To jest ich dom. Widzisz, czego uczy Ci Słowo Boże? Że Twój dom rodzinny ma być domem modlitwy. I to ma być dla Ciebie normalne by już nigdy więcej nie wstydzić się modlitwy w Twoim domu. By to było dla Ciebie całkowicie normalne. By mąż się nie wstydził tego przed żoną, żona przed mężem, że klęka do modlitwy, że bierze Słowo Boże, że czyta to Słowo, że śpiewa jakąś pieśń chwały, uwielbienia, bo to jest dom ludzi wierzących w Jezusa. To jest dom modlitwy, to jest rodzina, która żyje wiarą na co dzień, na co dzień, w każdy normalny dzień. Nie tylko w kościele, ale na co dzień. Dlatego wprowadź Chrystus na zawsze już do Twojego domu, do Twojej rodziny, by tam działy się cuda i znaki by Twój dom stał się kościołem domowym. Tak było w pierwszych wiekach. Dlatego do tego powracamy. Bo Paweł, apostoł i Święty Piotr zaczynali od rodzin, od domów. Ewangelia musiała wejść w rodziny, w małżeństwa. Wejść w domy, w rodziny. I dopiero wtedy, kiedy zakorzeniła się w rodzinach, tak bardzo, że stała się zwykłą codziennością, dopiero potem budowali kościoły. także nawrócenie świętego Pawła. Gdzie się dokonało do końca? Dzieje 9.11. W domu. W domu Judy przy ulicy Prostej w Damaszku. Tam Ananiasz przyszedł, położył ręce na Pawła i tam odbyła się ta modlitwa, która przemieniła go całkowicie. W domu. W domu Paweł przeżył pięćdziesiątnicę. W domu Paweł odzyskał wzrok wiary. W domu Paweł włączył się we wspólnotę uczniów. W normalnym domu. Widzisz? W normalnej rodzinie. I tam, gdzie była praktykowana miłość rodzinna, miłość między matką a synem, synem a matką, Ojcem a córką, córką a ojcem w tej wspólnocie wiary. Właśnie Paweł rozwijał się, dojrzewał, tam przeżywał swój nowicja. Dlatego tak fundamentalne są rodziny. Niezastąpione. Niezastąpione. Podobnie setnik Korneliusz, Dzieje Apostolskie 10,24 ten poganin, Rzymianin w Cezarei który miał serce otwarte dla Pana odczuwał pragnienie Boga w pewnym momencie zaprasza świętego Piotra i co się wtedy dokonuje coś, co było wielkim znakiem dla całego Kościoła wtedy dla wszystkich apostołów przybywa święty Piotr przekracza próg drzwi poganina Coś, co dla nich wtedy, dla Żynów było nie do wyobrażenia. To było jak odkryć Amerykę. Żyd przekracza drzwi poganina, wchodzi do tego domu, wkracza tam, zastaje rodzinę i zaczyna Piotr głosić konferencję, zaczyna głosić Słowo Boże. Nie zna ich zupełnie, ale posłuszne nad Bożemu Bożego głosi Słowo i w czasie głoszenia Słowa, w czasie czytania Słowa Bożego, w czasie Twojego kręgu biblijnego, w czasie Twojego spotkania, namiotu spotkania z Panem, co się dokonuje zesłanie Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 1044. Duch Święty wstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki Piotra. To jest ten czas, widzisz, że pięćdziesiątnica dokonuje się wszędzie tam, gdzie ty jesteś. Także w rodzinie, także w twoim domu. Przeżyła to cała rodzina Korneliusza z Cezarei. Przedstawione to jest w dziesiątym rozdziale dziejów. I jednak będziesz brać Słowo Boże w swoje dłonie, w domu, tam gdzie żyjesz, to musisz wierzyć w to mocno, że tam Bóg chce udzielać Ci Ducha Świętego. Chce Cię napełniać Duchem Świętym, darami, charyzmatami się tam, gdzie żyjesz, by przeżywać to, co przeżyła rodzina Korneliusza z Cezarei by Cię Duch Święty przenikał, widzisz, w czasie czytania Słowa Bożego w Twoim domu rodzinnym. To doświadczenie było tak mocne, że Duch Święty napełnił nie tylko Korneliusza, ale wszystkich, żonę, dzieci, krewnych, bliskich, przyjaciół, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I tak Kościół się rozwijał przez domy, przez rodziny, gdzie było czytane Słowo Boże, gdzie była czytana modlitwa, gdzie Ewangelia była wprowadzona na co dzień, w każdą chwilę dnia. Dzieja apostolskie przedstawiają Ci też inne domy: Dom w Koryncie, dzieje 18:7, Dom w Efezie, dzieje 19, Dom w Troadzie, dzieje 28. Liczne, różne domy rodzinne, które stały się miejscem umiłowania Jezusa. Umiłowania Jezusa. I tam w tych domach wtedy zaczęli się gromadzić coraz bardziej i bardziej i bardziej. Ale wszystko to było oparte na rodziny. Dlatego też Paweł, apostoł, pisząc potem, już po latach, swoje listy, mówi o domach, o rodzinach i zawsze dodaje, w których Kościół się gromadzi. Tak wymienia dom Pryscylii jakwila, rzymian Rzymian 16.3, dom Arystobula, dom Narcyza, dom Cezara, dom nim fasa i tak dalej, i tak dalej. On wiedział, w których konkretnych domach jest czytane Słowo Boże. Jest modlitwa, jest wiara, jest wspólnota. I Ty nie pozwól na to, by diabeł okradł Twoją rodzinę z modlitwy, ze Słowa Bożego. Nie daj sobie wmówić tego ataku diabła, że Bóg jest tylko w kościele. Wprowadzaj Go do swojego domu rodzinnego, by doświadczać jak Maryja zesłania Ducha Świętego, by doświadczać cudów i znaków, jak Piotr i Andrzej w swoim domu w kafarnach, by doświadczać Wspólnoty miłości, pokoju, rodziny. Tak jak w domu Korneliusza. Niech się tak stanie. Niech takie będą nasze domy, domy modlitwy. Domowe kręgi biblijne. Gdzie jest czytane Słowo Boże, których centrum jest sam Chrystus Jezus, żyjący Pan. Amen.